Produkt, podcast. Nazwa, święty spokój. Adres, podcastświętyspokój.blogspot.com E-mail, podcastświętyspokój.małpa.gmail.com No i co? Proszę. Można, można, można. Trzeba go chcieć, trzeba się zmotywować. No i trzeba je coś tam sobie postanowić i być konsekwentnym. Mamy 5 marca. Od 29 lutego, kiedy nagrywałem ostatni odcinek, minęło zaledwie kilka dni. I co? I co? I macie dziś mnie znowu w swoich uszach. 5 marca, 18 odcinek podcastu Święty Spokój. Witam Was serdecznie i od razu zapraszam na muzykę. A dzisiaj... Wykonawca to Osiedle Twórców Z albumu Osiedle Twórców 8 Tytuł Sposób na życie Będzie to polski, jakże lubiany i ceniony Hip Hop Zapraszam Serdecznie do wysłuchania Artysty Osiedle Twórców Trzeba pozyć mówię do czy Żadna korzyść w sumie nie. Trzeba pierdolić, bo to ich boli durnie Kto się nie boi, ryzykuje Podwójnie, Ta. opinie i czas Rozkminę i hajs Masz perkusję i bas, podłącz make i play ej, to nie zajawka Na raz, raczej sposób na życie W tym twar. ciągłe picie i gaz Ona, niezłe cycki i twarz To robota, dla kota, więc ma Popatrz, zapodważ się tak Co tam, z tym kontrakt na tak Słowa, za dobrze jest nam I styl, nie chcę tagować, by ganiały na Psy, ty, możesz spróbować na YouTubie pod klip i co masz dla nas? Łyski kurwy i ananas, jeszcze będzie czas Teraz trzeba zapierdalać, by klepać się w masz Latać za sosem, by pociągać nosem nie obrzucać błotem jak hambo. Gorzej masz sam zajmie to trochę, jeszcze nie jest jakbym chciał Dawaj tu kwotę, jak Dawaj tu kwotę Bra, bra, radata ta, ta, ta. Boom, go. Boom, boom, boom. Po prostu pisz nikt jak tyle bo trzeba żyć i je, żyć w najlepsze Nie da się wyjść, uh, musi być jeszcze Dużychaj spokojny stan, albo zrobię wam rzeźnie Mam trochę więcej niż jedną szansę Talent i jazdę, los własne Przez to nie trafiam zawsze, no ale jak trafiam, to padniesz na maskę Zmieniam spojrzenie, bo znam korzenie, ale rosnę pomadnie Znam trochę świata i slangów Trochę historii i kantów trzeba, trochę miłości i planków Nie złości, oki, kości i fang Przyjmuj gości, mój kości, zajawki nie marnuj, studio i plan do kaca o poranku Znowu tu wracam bank. Zawsze na bank tu <śmieniciela> Ej, oh, <haj>. z jemiące <śmieniciela> To co najdęższe Na nas Z piętą pęka, w z górką węgla, w kaskach pensja Twojej matki, twoja siostra lękła Dobre cichy, droga metka, nowe buty, szybka ręka Pewne ruchy jak stęka Robimy hejs na dźwiękach, warszawski rap na pętlach. Nie zwalnia tempa, gdy na patentach Popęgi kapusty, zasada jedna nie ma, zasad do pusty No cóż, jak w kawałek, piosenka, utwór, ja nie gustuję w takich, w takich gatunkach, ale, ale co, gdzieś tam się w playliście mm, zawieruszyło, mogę sobie puścić wolno mi, prawda, wolno, bo jest to muzyka, przypominam, z serwisu Jamendo, mm, który... Muzykę, na który artyści niezależni wrzucają muzykę, którą najczęściej, tam trzeba sobie w licencji przeczytać, można pobierać, słuchać i prezentować nawet legalnie. Od razu powiem jeszcze, kto jest w podkładzie, bo o tym zawsze zapominam i to jest niedobrze, bo twórca tej muzyki. No, należy mu się informacja jak najbardziej. Dzisiaj w podkładzie mamy utwór Dark Temptation zespołu Digital X, zespołu tudzież pojedynczego człowieka, bo taką muzykę da się samemu zagrać, z albumu The Game. Także, także formalnością stało się zadość, możemy, mogę Wam zacząć swobodnie już opowiadać to co chcę lub to, czego nie chcę, jak mi się coś wymknie lub też zobaczymy, jak to pójdzie, bo jak zwykle jestem nieprzygotowany. W sobotę w sobotę byłem no właśnie, gdzie ja byłem w sobotę? Kto zgadnie? Daję Wam na to chwilę milczenia, choć radio, podcast nie znosi milczenia, ale proszę, macie Macie te 2-3 sekundy na zgadnięcie, gdzie ja byłem w sobotę. Tak, tak. Bardzo dobrze. Ci, którzy powiedzieli, że na meczu, to yy, wykazali się ogromnym, yy, ogromnym, ogromną bystrością umysłu. Tak, byłem na meczu, byłem na meczu z córkami tym razem był to mecz ligowy Legia grała z ŁKS-em przy Łazienkowskiej w Warszawie, czyli u siebie Legia wygrała 2-0 po nie najlepszym meczu powiedzmy, ale 3 punkty zostały w Warszawie to o tyle ciekawe było ciekawe spotkanie, że w ELKS-ie gra kilku byłych, yy, kilku byłych legionistów, trzech konkretnie, znaczących legionistów. To nie są jacyś yy, tacy, którzy grali tutaj, powiedzmy, sezon, no, powiedzmy, dwóch, z nich, bardzo znaczących. Jeden, jeden się yy, zapisał też yy, wielkimi zgłoskami. Pamię pamiętają go kibice. Yy, ale raczej negatywnie, choć strzelił swoje ważne bramki również dla Legii. Więc ja, ja nie mam takiego podejścia do niego. Tych trzech legionistów to Marcin Mięciel, Marek Saganowski i Iwański ten, Iwański, Iwański, Iwański Maciej Iwański. Maciej Iwański. Hmm. Kibice Legi wykorzystali to, że we się grają ci panowie i jedna z przyśpiewek polegała na tym. Jest takie hasło przyśpiewka, no przyśpiewka to za dużo powiedziałem, bo tam nie ma melodii. Jest tak C, C, C CWK, WKS Legia. Gdzie to Legia to jest takie już super mocne, gdzie cała żyleta na no, całe gardło krzyczy hmm, Legia. I Tutaj też to się oczywiście odbyło. I kiedy echo odbiło ten okrzyk Legia od przeciwnej trybuny, to yy, Żyleta odpowiadała wtedy łódzka. Wydaje mi się, ja nie, nie znałem tego wcześniej, wydaje mi się, że właśnie chodziło o to, że... Skład EUKS-u jest oparty o zawodników, od byłych zawodników Leni. To było takie no, zabawne. Mecz, no, mecz jak mecz, to, no, mówiłem, nie był rewelacyjny. Ten jeden z mi się podobał. Jeszcze jedna fajna taka choreografia była, kiedy wszyscy kibice na żylecie siadali. Cichutko sobie mruczeli pod nosem aktualnie śpiewaną pieśń i w którymś momencie prowadzący doping dawał sygnał błędniarzom. Oni bili mocniej i to oznaczało, że od następnej jakby zwrotki, od następnego tego wiem, jak to nazwać? Paternu. Nie, nie mogę znaleźć dobrego słowa mam je na końcu języka mniejsza o to załóżmy od następnej zwrotki wszyscy mają wstać i ze zdwojoną siłą wydrzeć się właśnie tam hej legia gole na przykład, no bardzo fajnie to wychodziło, muszę wam powiedzieć muszę sobie zobaczyć ten doping z tego meczu gdzieś w internecie bo to było naprawdę fajne cóż nie będę opowiadał znaczy zasygnalizuje to tylko to, że oczywiście hamstwo się nie nie obyło się bez hamstwa w stylu obrażania przybyłej drużyny i jej kibiców. A ja bym powiedział, że tak naprawdę ŁKS całkiem nieźle jako, jako kibice przyjezdni się zaprezentował. I było ich czasami nawet słychać przy. Przyjechali dosyć licznie, co prawda z Łodzi jest niedaleko do Warszawy, więc to nie był specjalnie jakiś ogromny wyczyn, ale przyjechali licznie, byli ubrani jednakowo, więc atrakcyjnie to wyglądało. Przywieźli ze sobą całkiem sporo flag i, i łucień do rozwieszenia, <śmiech> że no, dla mnie szacun, tak powinno wyglądać kibicowanie i jeżdżenie za drużyną. Ja sam z siebie jeszcze się nie zdecydowałem na żaden wyjazdowy mecz, więc tym bardziej uszanowanie dla, dla tych, którzy, którzy są w stanie się w ten sposób poświęcać i być drużyną naprawdę w każdym miejscu, gdzie ona gra. Chociaż tak jak mówię, to tylko było ledwie tam ponad 100 km, więc, więc nic wielkiego. Nie wiem, może słyszycie w moim głosie słychać echo meczu, ponieważ ja się zawsze wydzieram na meczu i potem mam zdarte gadło i taki potem mam taki, taki fajny, taki basowy, basowy lektorski głos ale do tego słychać jeszcze zapewne, że się trochę przeziębiło, niestety pogoda wspaniała pogoda to nie mogę narzekać na pogodę, po prostu ale zwiodła mnie, no tak piękna wiosła jak, wiosna, jak po prostu piękna kobieta uwodzi i sprowadza na manowce. Po prostu gdzieś tam się wybiegło, w samej koszulce, śmieci wyrzucić gdzieś tam bez czapki, i no i teraz siąpię nosem i, i jestem trochę przeziębiony. Mam nadzieję, że nie rozwinie mi się to dalej w jakieś, w jakieś już klimaty gorączkowo grypowe a pogoda, pogoda piękna na firankach, teraz właśnie siedząc tutaj sobie w domu widzę słońce na zewnątrz już ptaki zaczynają śpiewać, dzisiaj jak z psami wyszedłem a a propos jeszcze zwierząt które widać yy, yy, za oknami dzisiaj yy, tuż po siódmej godzinie yy, dwa dziki takie naprawdę porządne, wypasione dziki Przebiegły polaną. Zasłychać. Pies jest, co prawda, na piętrze. Zobaczył przez okno przejeżdżający samochód, i to jest wystarczające. Wystarczający powód do tego, żeby się wydzierać. A ty, Helcia, mielisz łapy. I spokój. Tak. No właśnie, mieli szłapy, to było związane z tym, że piesek niestety wlizał sobie w jakąś ranę zarazki, wycinane miał potem taką gulkę, która z tego powstała, ale no, niestety piesek jest... Piesek jest mądry, ale mądry inaczej, i znowu robi sobie to samo. I bardzo trudno nad tym zapanować. No, ale cóż, no, zobaczymy jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że, że uda się już ją jakoś powstrzymać. Nie, no, jest... Bo Heldia jest fajna, tylko... tylko ją korci. Tak. Wiecie, co. I powiem Wam, że to chyba tyle. Nie no. będę przeciągał, nie będę, nie będę sztucznego robił tutaj. Jakiegoś nagrywania. Aha, jeszcze raz bo powtórzę swoją propozycję. Propozycję nagrywania podcastu kalendarium. Czy to ktoś niech sobie ten pomysł po prostu weźmie, czy ktoś niech może zaprosi do współpracy innych podcasterów, może również mnie, bo ja się jakby zrzekam tutaj roli kierowniczej. Tak jak mówiłem o tym już w poprzednim odcinku. Powiedziałem o tym więcej, więc kto byłby zainteresowany, to może sobie ściągnąć. Tamten odcinek ma chyba około godziny, więc trzeba szukać tej informacji pod koniec. A ja znowu teraz zapraszam i dam próbkę o co mi chodzi, jak taki podcast, ja widzę jak on miałby wyglądać. Oczywiście w tej chwili w takiej surowej postaci bez... Bez żadnych dżingli, przygrywek, zapowiedzi i tego typu rzeczy, samą y, treść y, jakby no y, zaprezentuje y, samą treść, jak widziałbym to takie coś oczywiście. Oczywiście, ktoś, kto chciałby to prowadzić, y, może zaproponować, może zrobić to w inny sposób. Zresztą, jeśli robiłoby to więcej niż jedna osoba, a tak zakładam, bo ideałem byłoby, gdyby to się pojawiało codziennie, gdyby, robiła to, gdyby robiło to więcej osób, więc każdy odcinek, każdy odcinek zrobiony przez inną osobę, osobę na pewno miałby piętno tej osoby na, na sobie i, i, i byłoby czuć w tym rękę, głos, charakter prowadzącego, więc ja teraz zaprezentuję Wam kolejną propozycję na dzień 5 marca. I tak 5 marca imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Fokas, Fryderyk, Gerazym, Jan, Jeremiasz, kan Konon, Konon, Krzysztof, Marek, Oliwia, Pakosław, Teofil, Wergiliusz, Virgilia. Wirgiliusz i Wolimir. Tego dnia jest również dzień teściowy i dzień dentysty, także wszystkim teściowym dentystkom, wszystkim, moment, moment, załóżmy, niech dzisiaj Wirgiliom, wszystkim Wirgiliom teściowym dentystkom w jednej osobie Łączącym te wszystkie funkcje, składam najserdeczniejsze, najserdeczniejsze życzenia. Potrójne życzenia. Teściowo Wigilio, jeśli jesteś dentystką, to masz ode mnie dzisiaj serdeczne życzenia. W 1616 roku wyszło, trafiło na indeks książek okazanych w dzieło Mikołaja Kopernika de Revolutionibus, Orbium Cholestium. Ciekaw jestem swoją drogą, czy kiedykolwiek z niego. Z tego indeksu zostało zdjęte, bo z tym bywa różnie, was. nas. 1684 rok powołano Świętą Ligę, Świętą Ligę i niestety dla, dla wszystkich fanatyków sportu od razu mam złą wiadomość. Ja też myślałem, że to może być coś innego ale był to tylko i wyłącznie sojusz Polski, Wenecji, Austrii i państwa kościelnego przeciw Turcji i Tatarom. Nie miało to nic wspólnego z żadnymi rozgrywkami ligowymi. 1910. Mofuku Ando, japoński wynalazca zupek chińskich, Uma, yy, przepraszam, urodził się. Otóż chińska zupka, ta błyskawiczna zalewana w kluseczki z jakimś proszkiem z o składzie zbliżonym do składu całej tablicy Mendelejewa, w tego dnia właśnie urodził się w Mofuku Ando. W 1916 roku założono hiszpański klub RCD Mallorca. Tak, w moim kalendarium o piłce będzie tyle, ile się tylko da. W 1921 roku Arpad Fekete, węgierski piłkarz, trener piłkarski, urodził się. W 1933 odbyły się w Niemczech wybory parlamentarne i wtedy wybory te właśnie wygrała legalnie, legalnie partia NSDAT 44% głosów. Wygrała? No... Przepraszam, nadużycie. Duży, na Nie sprawdziłem, czy wygrała, ale 44% głosów yy, zdobyła. 1942 Wojna Światowa. Biuro Polityczne KCWKP podjęło decyzję o wymordowaniu około 25 tysięcy polskich jeńców wojennych. Fala. 1940. Ten, tego samego roku, tego samego dnia urodził się Seb Piątek, niemiecki piłkarz, trener piłkarski. 1948 urodził się Jan Van Beveren, holenderski piłkarz i bramkarz. 1964 roku uro... 64 rok urodził się uwaga, Andrzej Krzywy, polski wokalista z zespołu Demono Andrzej Krzywy. 1965 rok urodził się Piotr Banach, polski muzyk. Głównie ja go pamiętam, akurat z zespołu Hej który sobie bardzo cenię i lubię. 1970 rok. Joe Brinkat. Na pewno nie wiecie, kto to jest. Na pewno nie wiecie, ja też nie wiedziałem, ale ponieważ jest to piłkarz, trafił do kalendarza. Maltański piłkarz Joe Brinkat, urodzony 5 marca 1970 roku. Urodził się wtedy również John Frus Frusciante, amerykański gitarzysta zespołu Red Hot Chili Peppers. Bardzo fajny zespół lubię też. 1974, Jens Jeremias, niemiecki piłkarz. Urodzony oczywiście. I tego dnia urodziła się również bardzo ładna dziewczyna, amerykańska aktorka w cudzysłowie, no bo bez przesady, pani Ewa Mendes. 1977. Kto? Piłkarz. Piłkarz na pewno też nie znacie, ja również. 77 rok, 5 marca, Dajnius Glewecka. Gleweckas, litewski piłkarz. I teraz uwaga, kamień milowy w historii świata, Bartosz Wrona. 1982 rok. 5 marca 1982 roku urodził się Bartosz Wrona, polski wokalista zespołu Just Five. Cóż by to było, gdyby tego dnia nie było, gdyby nie nastąpiły te narodziny. Bo po prostu nasza... No, nie, nie tylko muzyka byłaby jakże boższa. Świat byłby brzydszy i w ogóle... Dobrze, jedziemy dalej. Już mamy 1999 rok. Premiera filmu Depresja Gangstera. Bardzo fajny film. E, łatwa, e, taka przyjemna komedia e, z Johnem De, de Niro. Pff, jakim Johnem De Niro? Oj, oj. Słabo, słabo, słabo. Coś ta choroba mi się rzuca. Rzuciła również na m, jakieś zwoje mózgowe. Robert De Niro gra e, właśnie tego zdesperowanego gangst gangstera i to gra tego jego taki mały taki mały, taki duży sprawdźcie sobie bardzo też fajny producent, młody taki chłopak dosyć gra terapeutę dobrze jedziemy dalej 2002 rok została zarejestrowana Platforma Obywatelska Trafiło do kalendarium, historia najnowsza, yy, mająca w tej chwili przemożny wpływ na nasze życie. Więc trafiło. 2005 rok. Zmarł Daniel Dziarmaga, polski piłkarz. Yy, swoją drogą urodzony w 1974 roku, więc yy, długo mu się nie pożyło. Nie znam piłkarza, ale ponieważ piłkarz trafił również do kalendarium. 2006 rok. Zmarł. Roman Ogaza, polski piłkarz reprezentacji polski wicemistrz olimpijski. 2008 rok po 13 latach Bill Gates stracił pozycję lidera w rankingu najbogatszych ludzi na świecie według magazynu Forbes. Nowym liderem został Warren Buffett. Bill, naprawdę współczujemy, ja współczuję, to, był, to musiał być czas. To musiało być dla Ciebie straszne. Może nie będziemy tego y, aż minutą ciszy y, czcić. W każdym bądź razie. No i y, y, to tyle. Właśnie to tyle. Tym razem się już z Wami żegnam. Nie, jeszcze nie całkiem, ponieważ jeszcze na koniec, y, na koniec y, jak zwykle muzyka. A muzyka y, będzie dzisiaj Giovanni Pop. Todo Porti, Giovanni Pop, coś mi się kojarzy, że to może być coś włoskiego i teraz dziewczyny, uwaga, będzie przy czym piszczeć, ponieważ jest to taki sanremowski, słodko, y, słodki, y, włoski, takie słodkie włoskie śpiewanie. Tytuł Todo Porti, tak jak powiedziałem z albumu Fu, Fusion, nie wiem czy to jest Powinno się z angielska, czy z w po włosku, jakoś czytać Giovanni Pop, to do Porti. Zapraszam, żegnam. Do następnego razu. Cześć. Desde que te conocí, supe que mi amor es para ti, mi vida es tuya y respiro por ti. Si todo lo bajo por ti, si es solo por ti puedo amar, es solo junto a ti es el sol.